Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział i będziemy czytali od wiersza drugiego. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, a trędowaci doznają oczyszczenia. Głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. A gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? O tak, powiem wam nawet więcej niż proroka. To o nim napisano, oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje Ci drogę. Zapewniam Was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy. I porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Ten Tekst, który tutaj przeczytaliśmy, możemy łatwo podzielić na dwie części. Pierwsze wiersze od drugiego do szóstego mówią nam o pewnym zmaganiu wiary wielkiego sługi i świadka Jezusa Chrystusa, który znalazł się w lochach i słuchając o czynach Pana Jezusa zadaje sobie pytania. jak ten nasz brat tutaj dzisiaj, Darek, tak? Jan też był człowiekiem, który zadawał pytania i zastanawiał się. Wcześniej był przekonany, że to jest ten, który miał przyjść. Widział, jak duch w postaci gołębicy zstępuje na niego. Słyszał głos z nieba i do swoich uczniów powiedział to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan składał o nim świadectwo, ale teraz zmaga się, teraz zadaje pytania i posyła do Pana Jezusa swoich uczniów z zapytaniem, czy to jest na pewno On, czy On jest tym, który miał przyjść. To jest tytuł Mesjasza, w ten sposób mówiono o Mesjaszu, ten, który ma przyjść. W tych wierszach widzimy też, w jaki sposób Pan Jezus w wielkiej swej delikatności uspokaja Jana i daje mu świadectwo o tym, kim on jest. Natomiast kiedy uczniowie Jana odchodzą z tym świadectwem, Pan Jezus składa świadectwo o Janie. Jan znalazł się w więzieniu. Możemy sobie tylko wyobrazić, w jakim miejscu znajdował się Jan. Dzisiaj archeologia pozwala nam w jakiejś mierze przynajmniej mieć wyobrażenie o tym, jak wyglądały dawne lochy. I znaleziono ruiny tego pałacu Heroda, znajdującego się nad Morzem Martwym. Co prawda nie ma tam już wielkich wież, o których pisał Józef Flawiusz w swojej historii Żydów. Nie ma wielkich murów, ale zostały lochy. Ogromne w ścianach dziury, w których znajdowały się żelazne okowy, którymi byli skuci więźniowie znajdujący się w tych lochach. W takim miejscu ciemności, bólu, izolacji człowiek myśli inaczej niż gdy może sobie swobodnie chodzić, może oddychać świeżym powietrzem, może patrzeć na piękne słońce i błękitne niebo. Kiedy człowiek przebywa w takim miejscu, kiedy modli się do Boga i nie wydaje się, żeby Bóg odpowiadał, człowiek nie rozumie, dlaczego, wiernie służąc Bogu, wiernie wypełniając Jego Słowo, trafia do takiego miejsca i czeka go taki koniec. Rodzą się pytania, rodzą się wątpliwości, tak jesteśmy skonstruowani, że trudno jest nam po prostu uznać, że tak ma być, tak jest i po prostu idziemy do przodu. Zmagamy się, zadajemy pytania. Również Jan, ten wierny, sprawiedliwy, Boży sługa, wątpił. Myślę, że mając o nim świadectwo Pana Jezusa, iż był człowiekiem, który jest największy, jaki przyszedł na ten świat z łona kobiet. Widząc tego człowieka o takim świadectwie wydanym przez samego Pana Jezusa i jego wątpliwościach, i jego zmaganiach, i jego pytaniach, nie powinniśmy się dziwić, kiedy te rzeczy przychodzą na nas, Owszem, w następnym wierszu Pan Jezus mówi o tym najmniejszym w Królestwie Niebios, który jest większy niż Jan. I niektórzy robią z tego coś takiego, że każdy najmniejszy chrześcijanin jest większy od Jana Chrzciciela i pod to doczepiają całą masę różnych rzeczy, które rozumieją w tym słowie większy. Za chwilkę spróbujemy się nad tym zastanowić, o jakiej wielkości tutaj Pan Jezus mówi. I ilu z nas mogłoby stanąć obok Jana i powiedzieć, że jesteśmy od niego więksi pod każdym względem? To, że Jan Chrzciciel to przeżywał, no to, to dobra, ale my to już jesteśmy daleko dalej od Jana Chrzciciela. My to nie mamy takich problemów jak Jan Chrzciciel. Chciałbym to zobaczyć, kiedy znaleźlibyśmy się w takim miejscu jak Jan Chrzciciel. Chciałbym zobaczyć tych pewnych siebie mówców, którzy przykuci do skały w ciemnym lochu, bez jedzenia, siedzieliby zamknięci w ciemnicy przez długie dni? Czy rzeczywiście wszyscy oni okazaliby się więksi od Jana Chrzciciela? Jest tylko jeden, był tylko jeden na tej ziemi człowiek, który nigdy nie wątpił, który nigdy nie miał żadnych dołów, który całe swe życie prowadził na wyżynach wiary i ufności, bez chwili zwątpienia. Który też znalazł się w miejscu, w którym wołał Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Ale to nie było zwątpienie. To była prawda. Jezus jedynie wyrażał swój ból serca z powodu tego, co na Niego przyszło, kiedy grzech całego świata został złożony na Jego barki. Tylko Pan Jezus był tym, który nie miał chwil zwątpienia i nie miał tych dolin wątpliwości. Znając, czytając historię różnych oddanych Bogu sług bożych, chrześcijan napełnionych Duchem Świętym, widzę ich w ich życiu chwilę zwątpienia. Pamiętacie, nawet apostoł Paweł pisze w jednym z swoich listów, jeśli dobrze pamiętam, w liście do Koryntian, że przyszło na nich takie doświadczenie, że... Zwątpiliśmy o naszym życiu. Jan miał dodatkowy powód do swoich wątpliwości. To nie tylko ta atmosfera więzienia, to nie tylko głód i ciemność i traktowanie go w pogardliwy sposób, w jaki traktuje się i traktowało się więźniów. Ale Jan składał o Panu Jezusie szczególne świadectwo. Jeśli pamiętacie jego wystąpienia w niewielkim stopniu zrelacjonowane w Ewangeliach, Jan głosił nadejście tego, w którego ręku jest wiejadło. Głosił tego, który przyjdzie i będzie wycinał bezowocne drzewa. Że mówi, już siekiera jest przyłożona do korzeni. Mówił o tym, który przyjdzie na sąd. I to było zrozumienie Jana, i to było poselstwo Jana. On głosił Chrystusa, który przychodzi, aby sądzić, by oddzielać ziarno od plewy, by oczyścić Boże klepisko. A tutaj słyszy, że Jezus bierze dzieci na ręce, uzdrawia chorych, głosi dobrą nowinę o królestwie Wzywa ludzi do naśladowania go w cichości i pokorze. I to jakoś nie bardzo pasuje Janowi do tego poselstwa, które odebrał od Boga, które wyczytał z prorockich pism i które zwiastował o nim. Jan nie rozumie tego. Przecież Bóg mu powiedział, przecież Bóg go posłał, przecież Bóg go do tego dzieła przeznaczył. Pamiętacie, Jan Narodził się też w niezwykły sposób, nie tak jak Jezus z Ducha Świętego, ale narodził się w niezwykły sposób. Narodził się z bezpłodnej kobiety, którą Bóg w jej starości uzdolnił do tego, by wydała syna. Jan od urodzenia był nazyryjczykiem, a jeszcze wcześniej czytamy, że już w łonie matki był napełniony Duchem Świętym. To jest niezwykłe. I od małego dziecka był Nazyrejczykiem, człowiekiem, który był poświęcony Bogu, którego nigdy włosy nie zostały ścięte, który nigdy nie pił wina ani mocnego napoju. Od maleńkiego był przygotowywany do tej niezwykłej służby, która została zapowiedziana jego ojcu Zachariaszowi przez anioła Gabriela, który do niego przyszedł z poselstwem o narodzeniu jego syna. Jan nie był człowiekiem, któremu coś pewnego dnia gdzieś tam coś się przyśniło. Nie był człowiekiem, na którego naszło coś i mówi, tak, to, to jest moja misja. Wiecie, Dzisiaj wielu ludziom przychodzi do głowy różne rzeczy i wydaje im się, że są nie wiadomo kimi, że nie wiadomo jaką misję mają do spełnienia, ale ich życie jakoś nie bardzo to weryfikuje. Natomiast Jan był człowiekiem, który przez lata był przygotowywany do tego dzieła. I następnie, kiedy zaczął głosić na pustyni, Bóg się przyznał do jego zwiastowania. I tłumy ściągały, i ludzie pokutowali, ludzie dawali się chrzcić. I Jan widział Boże dzieło w tym, co robi. I rozpoznał Mesjasza, rozpoznał Baranka Bożego. Ale teraz siedzi w tych lochach, ma czas, żeby myśleć, jest cisza czy czasami jakieś jęki może innych więźniów, ale ma możliwość rozmyślania o tym wszystkim i, i myśli, gdzie to wyzwolenie, gdzie ten ogień, gdzie ten sąd nad bezbożnymi, dlaczego ten Herod zrobi ze mną coś takiego? Przecież on już przyszedł, przecież on już działa. Gdzie to wszystko, co zapowiadałem? Nie rozumie tego, zmaga się z tym. W końcu posyła swoich uczniów i mówi, czy ty rzeczywiście jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy oczekiwać innego? W czym leżał problem Jana? Problem Jana leżał w tym, że jego obraz Pana Jezusa był prawdziwy, ale był niepełny. Widział część prawdy, ale nie widział całej prawdy tak jak my znamy całą prawdę. To jest nasz problem, że my wszyscy tylko cząstkowo poznajemy. To jest nasz problem, że my widzimy tylko jakąś część. W zależności od tego, przez co Pan Bóg już nas przeprowadził, w zależności od tego właśnie, kogo słuchamy i co czytamy i w jakim towarzystwie się obracamy, kładziemy akcenty na pewne sprawy, a pomijamy inne, nie zauważamy innych. Czytaliśmy je setki razy, ale jakoś nie trafiły do nas, jakoś nas nie poruszyły. Nie mamy tej wrażliwości, by dostrzec prawdę tego, co tam jest zapisane. Jan był człowiekiem takim jak my. Nie był człowiekiem, który miał absolutne, doskonałe, pełne poznanie. Jego poznanie było cząstkowe. I Jan był człowiekiem takiego właśnie charakteru. Jan był człowiekiem takiego pokroju, dla którego sprawiedliwość to była sprawa najwyższej wagi. Boże prawo, Boża sprawiedliwość. I on był człowiekiem, który chodził do ludzi, nawet do Heroda i mówi, to co robisz jest grzechem. Nie wolno ci brać tej kobiety, która jest żoną drugiego. Jan patrzył na faryzeuszy i mówi, wy plemię żmijowe, obłudnicy. To było w sercu Jana. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Takim był człowiekiem, takim był kaznodzieją. I na to kładł nacisk. I kiedy patrzył na Jezusa, to te cechy sprawiedliwości, te cechy sprawiedliwego sędziego, który odda każdemu według jego uczynku, który to klepisko wyczyści z tego brudu, z tej plewy, to było w sercu Jana. I on na to patrzył i to widział i to głosił. I to było prawdą. Ale to nie była cała prawda. To nie była cała prawda. Jan potknął się niejako Niemal zgorszył się o tą część Chrystusa, której nie widział. Jego łagodność, jego cierpliwość, jego wyrozumiałość, jego miłość, jego dobroć, jego współczucie do biednych, do chorych, słabych, opętanych przez demony. To jakoś uszło uwagi Jana i dlatego ten obraz mu nie pasował. Dzisiaj myślę, jesteśmy większość kościoła. Myślę, jest w tej drugiej skrajności. Większość kościoła dzisiaj podkreśla ten aspekt dobroci Boga, Jezusa, jego miłości, jego łagodności, a gdzieś zostaje zaniedbywana ta strona sprawiedliwości Jezusa. Zostaje gdzieś zaniedbywana i o niej się zbyt wiele nie mówi o tej absolutnej świętości Pana Jezusa. I jego wymagań wobec tych, którzy chcą wstępować w jego ślady, chcą go naśladować. Jeśli chcemy być zdrowymi ludźmi duchowo, nie możemy wybierać sobie niczego ze słowa, pomijając cokolwiek innego. I tak to robimy, ale musimy się trenować, musimy się uczyć, musimy prosić Boga, by nam pomógł brać całe Słowo Boże i całe objawienie Jezusa Chrystusa. Nie przylegać do tego, co nam jest bliższe, co nam bardziej odpowiada, co ze względu na nasze jakieś okoliczności, czy nasze życie, czy nasz charakter bardziej nam pasuje. Nie wolno nam tego robić. Musimy go poznawać takim, jakim on jest. W całej jego chwale, w chwale jego miłości i w chwale jego gniewu. W chwale Jego sprawiedliwości i w chwale Jego cierpliwości wobec grzeszników, wielkiego miłosierdzia nad tymi, którzy się potykają i upadają, których On szuka, jak dobry pasterz. Potrzebujemy znać prawdziwego Jezusa. Zauważcie, że gdy oni przychodzą, ci posłańcy Jana, do Pana Jezusa z tym pytaniem: Jana. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy oczekiwać innego? Pan Jezus nie odpowiada. Tak, to jestem ja. Idźcie, powiedzcie Janowi, że nie musi się martwić. To ja jestem. To jest ciekawe, nie? Że jak my czytamy słowo i jak my czasami patrzymy na te odpowiedzi Jezusa, to myślę, czemu on tak prosto nie powie, nie? To ja jestem. No, pytają go, a tylko on jakoś tak, Zawsze gdzieś wskaże na jakąś inną sprawę, gdzieś coś tak dotknie. Kiedy my modlimy się do Boga i zadajemy Jemu nasze pytania, jakże często dostajemy takie bezpośrednie, proste, jednoznaczne odpowiedzi, a jakże często Bóg gdzieś kieruje nasze serca, nasze myśli ku rzeczom, o które tak naprawdę chodzi, które gdzieś tam dotykają tych fundamentów, na których te nasze pytania się budują. Bo zawsze za jakimiś pytaniami stoi jakiś powód. I tutaj Jezus odpowiadając, odpowiada w taki sposób, aby nie tylko dać Janowi odpowiedź i tylko go uspokoić, ale żeby właśnie dotknąć pewnej fundamentalnej kwestii w jego życiu, która wymagała Bożej pomocy. Pan Jezus chce pomóc Janowi zobaczyć więcej niż Jan widzi i rozumie. Pan Jezus spróbuje pomóc Janowi wyzwolić się z tego jego zawężonego widzenia Mesjasza. A więc Pan Jezus cytuje dwa fragmenty z Księgi Izajasza, która również była na ustach Jana w jego zwiastowaniu. Jan cytował nadchodzący sąd, nadchodzący gniew, nadchodzącą Bożą Sprawiedliwość, cytując proroka Izajasza. I Pan Jezus również cytuje z Izajasza 35 rozdziału i 61 rozdziału. W 35 rozdziale Izajasza, 4, 5 i 6 wierszu czytamy. Mówcie do targanych niepokojem, bądźcie mocni, przestańcie się lękać. Oto wasz Bóg. Nadchodzi już pomsta. Zbliża się on z odpłatą. To Jan widział. O, to, to na Jana działało. Ale co dalej? Następna część tego wiersza mówi Przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawoła niemy, gdyż na pustyni wytrśnie woda. Na stepie, Popłyną potoki. I podobnie w Izajasza 61 rozdziale czytamy o nadchodzącym dniu sądu i gniewu Pana. I któż się ostoi? Ale najpierw przed tymi słowami o sądzie, których Jezus nie przeczytał, gdy wstał w synagodze w Kafarnaum, aby czytać. Są słowa, do których Jezus tutaj się odnosi. Duch wszechmocnego jachwę nade mną, gdyż jachwe namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie. A więc innymi słowy, jakby Pan Jezus kieruje do Jana te słowa, mówiąc, czyżbyś zapomniał, co Izajasz napisał? Czyżbyś zapomniał te inne słowa, które są w tej księdze, z której ty cytowałeś i z której ty głosiłeś swoje kazania? Czyżbyś zapomniał te słowa, które też opisują Mesjasza? To nie jakiegoś innego musisz wypatrywać ale musisz zobaczyć mnie bardziej niż mnie widzisz. Musisz ujrzeć we mnie to, czego dzisiaj nie widzisz, czego dzisiaj nie rozumiesz, co jest przed tobą zakryte, ale co też jest Bożą prawdą, co też zostało zapowiedziane przez wcześniejszych proroków. I bracia i siostry, powtórzę, że to, czego my potrzebujemy, to nie poszukiwania jakiegoś innego Jezusa. Dzisiaj w świecie jest taka koncepcja rewizji Jezusa, tworzenie nowego Jezusa. Jezusa, który będzie odpowiadał współczesnemu człowiekowi. Jezusa, który będzie otwarty dla wszystkich, którzy chcą przyjść dzisiaj do Kościoła. Ludzie dzisiaj tworzą nowego Jezusa. Niektórzy już dawno sobie stworzyli swojego Jezusa. Dla niektórych Jezus jest ciągle dzieciątkiem w żłóbku. I to wszystko, co o Jezusie wiedzą, to to, że on leży w żłóbku i marzną mu nóżki i trzeba go siankiem przykryć. To jest wszystko, co oni wiedzą o Jezusie, bo oni tylko raz w roku chodzą zaśpiewać kolędę na pół pijani. I to jest dla nich cały obraz Jezusa, jakiego znają. Dla innych jest tylko ten Jezus wiszący na krzyżu, rozpostarty, bezradny, zlany krwią, który taki jest biedny, Trzeba po prostu nad nim zapłakać, trzeba mu współczuć. I to wszystko, co oni znają Jezusa, tego biednego, ukrzyżowanego, bezradnego, bezsilnego, fałszywie oskarżonego, zdradzonego przez Judasza, przez tego wrednego, piłata skazanego. Biedny Jezus, biedny Jezus. I oczywiście Jezus narodził się wśród zwierząt i był położony faktycznie w żłobie. Jezus faktycznie znalazł się na krzyżu. Ale Jezus to ktoś daleko większy. Nie możemy zatrzymać się na tych kilku obrazkach. Nie możemy zatrzymać się na tych kilku miejscach, które w jakiś sposób sentymentalnie czy inaczej poruszają nasze serce. Musimy znać całego prawdziwego Jezusa. Jego życie, jego naukę. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego pozycję poprawicy Boga Ojca w niebie, Jego wstawiennictwo za nami, Jego przyjście w chwale i Jego wieczne królestwo. Potrzebujemy całego Jezusa, abyśmy kiedy stajemy przed Nim i czcimy Go, i śpiewamy, i wyznajemy Jego imię, abyśmy prawdziwego Jezusa czcili. I kiedy w naszym życiu dzieje się coś, co nam nie pasuje do tego wyobrażenia, do którego przylgnęliśmy, Żebyśmy się nie gorszyli, żebyśmy się nie załamywali. O ile razy słyszę, jak ludzie mówią, przecież Jezus nie chce, żebym się męczył. Skąd ty takie coś wymyśliłeś, człowieku? No przecież Jezus nie chce, żebyśmy cierpieli. A skąd ty takie coś wymyśliłeś? Gdzie tak napisane w Słowie Bożym, że Jezus nie chce, żeby ktokolwiek cierpiał? Że Jezus nie chce, żebyś się nigdy nie męczył? Ile razy słyszałem ludzi, którzy mówili, Bóg nikogo nie potępia, Bóg nikogo nie sądzi. A skąd ty to wziąłeś? Tak sobie szczepili czegoś tam. I takiego mają Boga, takie mają wyobrażenie i żyją w takiej swojej jakiejś głupiej świadomości. Jakież będzie wielkie rozczarowanie, jeśli tak do deski grobowej z takim wyobrażeniem Boga dojdą. I kiedy staną na sąd przed tym, przed którym pieszchnie niebo i ziemia i nie będzie dla nich miejsca, na którego głos wszyscy z martwych powstaną, wielcy i mali i przed jego tronem wszyscy będą stali i czytamy, że nikt nie będzie miał tam żadnej wymówki. Nie będzie nikogo, kto tam będzie się tłumaczył, kto tam będzie jakiegoś prawnika sobie załatwiał, żeby go bronił, żeby mu pomógł. Nie, nic takiego. Staniesz przed Bogiem nagi, taki jaki jesteś, prawdziwy. Wszystko, co robiłeś w ukryciu, będzie na dachach rozgłaszane. Wszystko będzie jawne. Nic się nie ukryje. Nic tam nie da się załatwić. Niczego tam się nie da już zmienić. Będziesz taki, jaki jesteś i spotkasz się z Bogiem takim, jakim On jest. I jedni spotkają się z Jego miłością, dlatego że faktycznie ukryli się w Chrystusie. Ale wielu spotka się z Jego gniewem. Wielu się spotka z takim Bogiem, o jakim nie mieli nigdy pojęcia. Z ogniem trawiącym, który pośle ich do jeziora płonącego ogniem i siarką, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, gdzie jest wieczny ból i wieczny żal. Tak, ten Jezus, który przyszedł jako Zbawiciel, ten Jezus, który przyszedł cichego i pokornego serca, przyjdzie znowu jako ten, którego ręku jest siekiera, którą przyłoży do korzeni drzew, w którego ręku będzie to wyjadło, którym wyczyści klepisko, plewy spali w ogniu nieugaszonym. Tak, ten obraz Jana Chrzciciela jest prawdziwym obrazem, choć jest niepełnym obrazem. I my potrzebujemy dzisiaj tej równowagi. Potrzebujemy równowagi oglądania Jezusa takim, jakim On jest. Chciejmy stanąć przed Nim i prosić, aby w swej łasce pomógł nam wzrastać w poznaniu całej prawdy Bożej, wzrastać w poznaniu prawdziwego Boga, prawdziwego Pana Jezusa Chrystusa. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twe święte Słowo. Dziękujemy, że ono jest jak młot, który kruszy skałę. Dziękujemy, że słuchając Go, rozważając Twe Słowo, te wszystkie skały naszego myślenia, te wszystkie fałszywe wyobrażenia Ciebie mogą być skruszone, mogą być rozbite w pył, abyśmy nie czcili fałszywego bóstwa, ale wzrastali w poznaniu Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Mogli oglądać Ciebie w Twej wspaniałości i chwale, w Twym majestacie, świętości, czystości, doskonałości a jednocześnie niepojętej dla nas miłości wobec nas grzeszników, wobec nas, którzyśmy prochem jedynie, a jednak nie zostawiłeś nas w naszym ubóstwie, nie zostawiłeś nas naszej nędzy, ale przyszedłeś, aby nas ratować, aby zbliżyć się do nas i darować nam życie. Panie, chcemy żyć każdego jednego dnia z wdzięcznością i z uwielbieniem za to, co uczyniłeś a jednocześnie z drżeniem w naszych sercach, by ważyć się Ciebie obrażać, by ważyć się lekceważyć Twoje święte słowo i wszystkie Twoje słuszne wymagania, aby próbować według modły tego świata tworzyć sobie Bożka według naszego upodobania. Panie zachowaj nas od tego. Daj nam łaskę wzrastać w poznaniu Ciebie i w śmiałym, odważnym zwiastowaniu Ciebie takim, jakim jesteś. Nie upiększaniu, nie kolorowaniu, nie przemilczywaniu jakichkolwiek kwestii, jakie znajdujemy w Twym Słowie, ale zwiastowania też ludziom prawdziwego Boga, Boga miłości i Boga gniewu, Boga zbawienia i Boga sądu. Prosimy, przemawiaj do nas, objawiej się nam i daj nam łaskę być wiernymi Twoimi zwiastunami i zachowaj nas od zgorszenia się Tobą, zachowaj nas od Popadnięcia w dół rozpaczy, kiedy nas nachodzą te pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Daj nam łaskę, przyjść do Ciebie, tak jak Jan posłał swoich uczniów. Daj nam łaskę, przyjść do Ciebie i pytać się Ciebie, Panie, a Ty wiemy, że odpowiesz tym, którzy Ciebie szukają. Dasz się znaleźć i wskażesz nam na to, co tak naprawdę musimy zobaczyć. Aby nasza dusza była uspokojona i aby nasze życie było zmienione. Oto Cię prosimy, kochany Panie, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu, i daj nam łaskę być Twymi wiernymi świadkami. Amen.